Ewangelia świętego Jana, rozdział dziesiąty. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto nie wchodzi drzwiami do owczarni, ale wchodzi inędy, ten jest złodziej i zbójca. Lecz kto wchodzi drzwiami, pasterzem jest owiec, temu odźwierny otwiera i owce słuchają głosu Jego, a On swoich własnych owiec z imienia woła i wywodzi je.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 Jam jest on pasterz dobry i znam moje, a moje mnie też znają. Jako mnie zna ojciec i ja znam ojca i dusze moje kładę za owce. A mam i drugie owce, które nie są z tej owczarni i teć muszę przywieść i głosu mego słuchać będą, a będzie jedna owczarnia i jeden pasterz.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 dla któregoż z tych uczynków kamionujecie mnie? Odpowiedzieli mu Żydowie, mówiąc. Dla dobrego uczynku nie kamionujemy cię, ale dla bluźnierstwa. To jest, że ty, będąc człowiekiem, czynisz się sam Bogiem. Odpowiedział im Jezus. Izali nie napisano w zakonie waszym, jam rzekł, bogowie jesteście? Jeśli one nazwał bogami, do których się stało Słowo Boże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 Wtedy Zasie szukali, jakoby go pojmać, ale uszedł z rąk ich. I odszedł Zasie za Jordan, na ono miejsce, gdzie przedtem Jan chrzcił i tamże mieszkał. A wiele ich do niego przychodziło i mówili, Jan ci wprawdzie żadnego cudu nie uczynił, wszakże wszystko, cokolwiek Jan o tym powiadał, prawdziwe było. I wiele ich tam uwierzyło weń.